Siemas, Aha, powiedz co więcej, powiedz co więcej, powiedz co więcej. 47. ogólnie, życie jest brutalną walką, prawda kryje się za woalką, więc sprawdź ją wspólnie z Zgodnie z prawdą, elegancko choć to samą się z grandą było to i każdy tak ma, że złoczyni, a wie ile lat ma, że nieraz bliscy mówili, byś nie dotknął baglu. Na aspiekałeś to drogą i zastygłeś jak magum, Ale wciąż idę do celu. Nie idę tam gdzie szczury, czyli do tunelu. A żłota mielu wielu i też byłem w szeregu, ale odstąpiłem przyjacielu jakiś czas temu na wieki wieków. A i tyle rzucam, rymami zguca. Stale wstąpię mój talent i wchodzę z nim do buta. Nie dla pieniędzy i nie dla sławy, więc słuchaj, bym brać wiedzy i być miłym. I'm tak by większy był utarg, by przyjaciół mieć przy boku nie sięga, Co na rucha Nie tego co strzela z uka, by celem nie była bucha A dobro bycie, więc czas ułożyć swe życie Jak ja, rymy nabicie, MSB produkcji Brzmią nieprawdopodobnie, więc dochodzi do konsumpcji Więc pod nie nawijaj wiarygodnie o korupcji O tym, że rząd pada na ryj i potrzebuje instrukcji Choć wciąż biorą dla siebie, a to by w konstrukcji państwowej galapa im się cieszy dopóki alkohol na stole Los nieraz podstawi nogę, unikam tego jak mogę Choć w miejscu nie stoję tego co będzie siwo Yeah. Wow, wow, wow, wow. Aha. Yeah. Yeah. Pytasz co więcej, co słychać? Jakoś to płynie i nie interesuje mnie, kto komu co jest winien mam Dość rozgminek, spaliłem swój wilczy bilet A ty synek, zrób coś, a nie pierdolisz tyle Chcę wykorzystać chwilę Dając prawdziwy rap Gdyby zawiść mogła zabić To gryzłbym dawno piach Pierdolę krach na giełdzie, pierdolę strefę euro Muska znowu vida a dla Polski to luksus, kasz farmazon, że jedziemy na jednym wózku Walka przeciw ubóstwu to jedna wielka brednia Niedługo zapomnimy co znaczy klasa średnia bron Z Rosji do Syria świat, czy oko NZ, zamkną mordę Witaj wolne euro czas Rozjebać motłoch, pytasz mnie jak to widzę Czas na rewolucję, więc wyjdźmy na ulicę Wciąż odbiór jednostronnego komunikatu Po pereloskie Dla niektórych to atut możesz przewinąć bratu, że tutaj jest najgorzej Gdzie wielu może orzec, że precedens to wzorze Kriminacja ludzi ze względu na jeden fakt, że nie mieli wpływu na to, gdzie ich wydano na świat Brata w brat, by mieć władzę nad światem, nie muszę być prorokiem, by przewidzieć tu upadek Ty masz wyjebane na to, co było kiedyś, a ile razy obsrali deskę, na której siedzisz rząd Kolaboruje z wolną telewizją, plasą, bo najłatwiej się steruje. ślepą mi ciemną masą Ślepą mi ciemną Ślepą mi ciemną masą.